w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie mnie kojarzyć jako mando z serwisu stevenking.pl albo podcastu Radio SK, a dzisiaj opowiem wam o trzecim tomie książkowej serii The Walking Dead pod tytułem Upadek gubernatora, część Pierwsza. You're not prisoners here, you guests. Welcome to Woodbury. Hard to believe you ladies lasted so long out there. I don't trust him. Prawie pięć lat temu premierowo, czy nawet przedpremierowo omówiłem dla was pierwszy tom książkowej serii pod tytułem Narodziny Gubernatora. Prawie dwa lata temu, czyli trzy lata po pierwszym tomie, zrecenzowałem e, tom drugi pod tytułem Droga do Woodbury. Przy pierwszym tomie rozpływałem się z zachwytów. Przy drugim no, chwaliłem już znacznie mniej ale podsumowałem te swoje wywody tym, że znów nabrałem ochoty na tę serię i że teraz już pójdzie gładko. gładko. Gładko zarówno z książkami, jak i komiksami, no przynajmniej tak sądziłem wtedy. O mojej przerwie w czytaniu komiksów ja już mówiłem tutaj wielokrotnie. Nadal nie ruszyłem dalej z komiksami. Ostatnie co czytałem to jest nadal tom 17 zawierający setny zeszyt i było to w pierwszej połowie 2013 roku. To było jeszcze na chwilę przed urodzeniem się mojej córki. Ja mam plan oczywiście usiąść do tego komiksu na dniach, by, ponieważ serial zrównał się z komiksem, a ja najpierw chcę poznać tę historię w oryginale, a dopiero potem oglądać jej alternatywną wersję na szklanym ekranie. No ale ja ten plan mam już jakoś od maja, więc cholera wie, co z tego wyjdzie. Wreszcie natomiast usiadłem do kolejnej książki, która jest trzecim tomem cyklu i ma tytuł Upadek gubernatora, część pierwsza. Od razu zaznaczmy, że trzeci tom trylogii został podzielony na dwa tomy, czyli cykl przestał być tak naprawdę trylogią. I nie był to wymysł polskiego wydawcy, nie był to wymysł wydawnictwa SQN. Tak wydano tę książkę w oryginale. I ja rozumiem, że że to jest wkurzające, no bo te dwa tomy są raczej dość cienkie i bez problemu mogłyby znaleźć się w jednej książce. Ale ja to kupuję. To nie jest zagrywka na zasadzie ostatniego filmu o Harrym Potterze, czy ostatniego filmu Sagi Zmierzch, czy ostatniego tomu Eragona, kiedy autorowi, czy twórcom, czy studiu odchodzi złota kura znosząca złote jajka i, no, i trzeba się rozdrabniać i wydoić z tego tyle, ile się da. W tym przypadku, no okej, okay, mamy do czynienia z ostatnim tomem cyklu, ale zaraz po nim startował kolejny cykl, a po nim pewnie wystartuje następny. Tutaj naprawdę nie ma potrzeby, by robić to w celach zarobkowych. E, takie podziały wielokrotnie pojawiały się w podobnych cyklach. Co e, by daleko nie szukać? No, przed oczami mam półkę z e, Gwiezdnymi Wojnami, a na niej akurat przede mną stoi najdłuższy 19-tomowy cykl Nowa Era Jedi, w którego skład wchodziła zarówno jedna z najdłuższych książek z tego uniwersum, Gwiazda po Gwieździe, jak i właśnie takie króciutkie tomy, które były częściami takich podcykli, coś właśnie na zasadzie upadku gubernatora. I były to tomy o takiej objętości, że gdyby złączyć je w jedną książkę, to byłyby i tak ciężkie od tej wspomnianej na początku, od gwiazdy po gwieździe, której z jakichś przyczyn postanowiono nie dzielić w taki sposób. I, i w ten sposób dziewiętnasto-tomowy cykl yy, ma trzy podcykle dwutomowe i dwa podcykle tomowe, no i kilka pojedynczych tomów. Także kończąc tę przydługą dygresję, ja kupuję taki podział upadku gubernatora. Szczególnie, że ten pierwszy tom e, faktycznie opowiada pewien zamknięty rozdział. Zakończony jest mocnym finałem, no i aż się prosiłoby w tym miejscu zrobić cięcie. Także ja rozumiem, co kierowało twórcami. Na marginesie, gdy jeszcze miałem w planach nagrywać o tych książkach do kombinatu, to wtedy stwierdziłem, że nie będę robił oddzielnych podcastów dla pierwszego i drugiego tomu, tylko zrobię jeden o całym upadku, no bo w przeciwnym wypadku sądziłem, że wyjdą mi dwa, no maksymalnie pięciominutowe audycje. No, może gdybym nagrywał to pięć lat temu, to tak by było. Teraz już mam pięć minut na liczniku, a jeszcze tak naprawdę nie zacząłem mówić o książce. No, zobaczymy, ile będę dzisiaj gadał o samym pierwszym tomie. A zanim do niego przejdę, to jeszcze dwa słowa o audiobooku. Ja z książką zapoznałem się właśnie w takiej formie. Ta wersja została wydana przez Soundtrope, które, jak właśnie zobaczyłem, ma już niedziałającą stronę internetową i niedziałający własny sklep, a to dlatego, że jakiś czas temu właściciel tego wydawnictwa, chyba właściciel, a przynajmniej jakaś tam osoba kierująca Soundtrope, otworzył w Polsce platformę Storytel, która jest takim audiobookowym odpowiednikiem Netflixa. Baza audiobooków jest zarówno polska, jak i anglojęzyczna. Cały czas się jakoś tam rozwija, chociaż ja tego jakoś szczególnie nie śledzę. No i ja przez długi czas rozważałem wykupienie subskrypcji, która kosztuje 29 zł miesięcznie i, no i daje nieograniczony dostęp do całej bazy. Problem w tym, że mnie na chwilę obecną interesowały dwie książki. Z oferty Storytel. No właśnie omawiany tutaj trzeci tom The Walking Dead i czwarty tom Chłopców Jakuba Ćwieka. Czyli dwie książki od SQN i dwie książki od Soundtrope. Storytel daje jednak 14-dniowy okres próbny, za który nie płacimy. Ja skorzystałem z niego, no przesłuchałem tego audiobooka. On jest w interpretacji pana Wojciecha Żołądkowicza. I jest to dobry audiobook. Tam do kilku rzeczy mógłbym się przyczepić do interpretacji niektórych głosów, ale ogólnie ja czyta, słuchałem też drugi tom w wersji audio i mnie się te audiobooki bardzo podobają. Na ćwieka w tej chwili nie mam ochoty, więc może kiedyś wykupię jeszcze subskrypcję na miesiąc, ale na chwilę obecną ja nie zostanę klientem tej platformy. To nie jest tak, że wiecie, że chciałem przez te 14 dni nachapać się, przesłuchać wszystko, co, co chce, i już nigdy więcej tam nie wrócić, no bo ja ogólnie uważam, że ta platforma to jest yy, całkiem niezły, całkiem ciekawy pomysł i nie chcę robić antyreklamy dla Storytel, chociaż też przyznam, że nie wszystko grało mi tak jak trzeba, yy, ponieważ tych książek można słuchać tylko na telefonach czy tabletach, na specjalnej aplikacji. Yy, na szczęście można ich słuchać offline i to jest duży plus, jednak mój telefon na przykład nie radził sobie z tym za bardzo. Aplikacja się zainstalowała, książka się pobrała, ale brzmiało to jak puszczone na przyspieszonych obrotach. Nie mam pojęcia dlaczego. Yy, zatem zainstalowałem to wtedy na tablecie i no i na tablecie już śmigało, no ale średnio to było wygodne chodzenie z tabletem po mieście. Yy, sam Storytel nie jest dla mnie, to nie jest dla mnie, ponieważ ja nie jestem tym typem czytelnika, który wiecie, buszuje w książkach i czyta te książki, które uda mu się wyszukać ja mam swój plan czytelniczy i, i, i zawsze mam ileś tam książek zaplanowanych i w zasadzie nigdy nie czytam książek w ciemno albo takich książek, które znalazłem przypadkiem i czymś mnie tam zainteresowały no ale wiem, że jest wielu właśnie takich czytelników i im Storytel bardzo polecam przynajmniej wypróbowanie go a to wypróbowanie jest darmowe. Szczególnie, że masa tytułów tam jest na wyłączność i, i między innymi właśnie omawiana książka. Tak, właśnie teraz zacznę ją omawiać. <słuch> Upadek gubernatora to jest historia znana z komiksów. Bohaterowie znani z drogi do Udbery wyruszają poza miasto w celu uzupełnienia zapasów. Wracając do domu są świadkami awarii przelatującego helikoptera, czyli wkraczamy już na teren, który znamy z piątego tomu komiksowej serii. Zjawiają się na miejscu katastrofy, są tam przed bohaterami komiksowymi. Wracają do domu, nieco później gubernator łapie Rika, Glena i Michonne. Te wydarzenia nie są nam pokazane, po prostu oni pojawiają się nagle jako jeńcy w Woodbury. No i od tej pory mamy do czynienia już z taką klasyczną adaptacją znanych wydarzeń, która kończy się ucieczką bohaterów z Woodbury. Równolegle śledzimy jeszcze wątek Lilii, bohaterki wprowadzonej właśnie w drugim tomie. I to tyle tytułem wstępu. Po pierwsze ta książka już dość mocno nawiązuje do wydarzeń z poprzedniego tomu. Kiedy ja recenzowałem Drogę do Woodbury, mówiłem, że jest to w zasadzie samodzielny twór, który... Tak naprawdę serwował nam tylko jedno nawiązanie do narodzin gubernatora, będące oczywiście silnym spoilerem z końcówki pierwszego tomu, ale całość w zasadzie można było czytać bez znajomości poprzednika. W przypadku upadku gubernatora jest to już nieco trudniej, bo dość często mamy odwołania do wcześniejszych wydarzeń. Wydarzenia z drogi do Udbery są wspominane, mają duży wpływ na obecne zachowanie bohaterów. Niektórzy bohaterowie tak naprawdę nie robią nic yy, poza wspominaniem wydarzeń z poprzedniego tomu. Choć oczywiście pewnie dałoby radę bez większych problemów przeczytać to bez poprzedników, no ale po co? Po co? Szczególnie, że akurat pierwszy tom jest najciekawszym tomem tej serii. Póki co. Najważniejsza kwestia dotyczy tego, do kogo w ogóle skierowana jest ta powieść. Z jednej strony fajnie. Fajnie, że rozgrywa się ona w uniwersum komiksowym, yy, bo jak wiemy, komiksy swoje, a serial swoje. No i fajnie, że książki są zgodne z komiksami i uzupełniają się z nimi. Ten tom przedstawia nam komiksowe wydarzenia, ale początkowo widzimy je od strony tych złych. I z jednej strony to jest fajnie, ale z drugiej... Nie wiem, no ciężko mi to ocenić jako z punktu widzenia osoby, która komiksów nie zna. Mnie się wydaje, że to jest trochę bez sensu. Jeśli nie czytaliście komiksów, to macie opis grupy, która, którą po części możecie nawet polubić, no bo poza przywódcą i jego kilkoma przydupasami to są dobrzy ludzie. Ale z drugiej strony większość wydarzeń, no przynajmniej z pierwszej połowy książki, jest tylko uzupełnieniem do komiksów. Dowiadujemy się, że ludzie gubernatora pojmali trzy osoby, wiemy, że jest to Rick, Michonne i Glenn, chociaż imiona tych dwóch ostatnich, Michonne i Glenn, to padają chyba dopiero w końcówce, no ale no właśnie, no bo wiemy, że to są oni, wiemy to z serialu albo wiemy to z komiksów, w książce to są takie strzępki informacji, że kogoś złapali, Potem gubernator jest ranny w ucho, potem dowiadujemy się, że zranił on Rika i w jaki sposób go zranił. Potem on zaczyna torturować tę kobietę, czyli Michon. No i ciężko mi powiedzieć, jak to odbiorą osoby, które ograniczałem się tylko do książek, o ile w ogóle tacy są. No bo my kompletnie nic nie wiemy o tych bohaterach i nie, nie dowiadujemy się o nich nic do końca. I mam wrażenie, że kolejny tom też nie będzie nam zbyt wiele o nich mówił, bo te wydarzenia zostały opisane w komiksie. No i myślę, że kolejny tom Upadku Gubernatora będzie nam pokazywał przygotowania do bitwy od strony tych złych, od strony Woodbury. Wydaje mi się, że nie jest to książka do czytania w oderwaniu od komiksów, no ale, tak jak powiedziałem, nie mnie wypowiadać się w tej kwestii. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia czytelnika, któremu komiksy są znane, a wygląda to przez większość czasu przeraźliwie nudno. Niby większość wydarzeń obserwujemy z innej perspektywy. Niby ograniczają nam większość oczywistości, jak właśnie choćby wspomniana historia yy, Rinka Glena i Michonne. I niby to jest wszystko na plus, ale... Ale, no właśnie, tak jak przy drodze Woodbury krytykowałem, że Bonancinga sili się na tajemnicę i prowadzi wątki w taki sposób, jakby chciał nas stopniowo zaskakiwać oczywistościami i, i na koniec serwować rozwiązanie zagadki, tak tutaj do, do, cały tom jest taki. Wszystko, co tutaj się dzieje, my znamy. I wiemy, do czego to prowadzi. A tymczasem jeden bohater widzi zombiaka w więziennym uniformie i rozkminia. Cóż to może oznaczać? Potem Rick ma więzienne ciuchy i oni nadal główkują i, i krążą wokół tematu. Glenn ma na sobie całe więzienne osprzętowanie do tłumienia zamieszek i to jest kolejny fakt, który ktoś tam gdzieś tam zauważa, poświęca chwilę swoich myśli na to, ale nikt nie wypowiada tego głośno, że gdzieś obok jest więzienie, które najwyraźniej jest ciekawym do przejęcia miejscem. Chociaż nawet na okładce książki jest wielkie więzienie, więc dla czytelnika to, to nie jest żadna niespodzianka. A gdy w końcu gubernator rozmawia tam z Martinezem i jeszcze z kimś i wreszcie pada w rozmowie słowo więzienie, to ci się dziwią. Skąd on o tym wie? Czy któryś z jeńców pękł i któryś w końcu puścił parę? Nie, mówi gubernator i opowiada mu o ubraniach, jakie mają na sobie i o tym, jak... Tu cytat. Logicznie poskładał do kupy dostępne informacje. A to jest dwie trzecie książki. Panie Bonansinga, nie jesteś pan pisarzem kryminałów, ogranicz się pan do mięsa i flaków, których akurat w tym tomie nie ma zbyt wiele. I okej, okay, no to dość podobnie zostało rozwiązane w komiksach, no ale... Nie wydaje mi się, żeby to było aż tak kreowane na wielką tajemnicę. To po pierwsze, a po drugie, skoro już to mieliśmy w komiksach, no to darujmy sobie dokładnie takie same prowadzenie tego wątku w książkach. Jak natomiast sprawdza się ten Tom w warstwie obyczajowej? Ano, nie sprawdza się. The Walking Dead to od początku była historia o ludziach. I tak naprawdę, że to akurat grupy Rika postrzegamy jako tych dobrych, a wszystkich, którzy stają im na drodze jako złych, no to tylko dlatego, że tych pierwszych, grupy Rika, znamy od początku, a pozostałych poznajemy już na konkretnym etapie, gdy oni są już rozwinięci, zorganizowani i poznajemy ich jako przeciwników na drodze Rika i jego grupy. Tak naprawdę bez problemu można by poprowadzić historię grupy ludzi, tak, by czytelnik czy widz yy, polubił ich, zżył się z nimi, a potem w finale nagle zestawić ich, nagle postawić ich na drodze grupy Rika. i rozpisać to tak, by to grupa Rika wyglądała na, na agresorów, no, a w zasadzie w zależności od tego, z jakiego punktu widzenia patrzymy, to obie grupy mogłyby wyglądać na tych złych przy czym to riki i spółka zostaliby egzekutorami e, tych naszych pozytywnych bohaterów, których polubiliśmy. Ja miałem nadzieję, że na jakimś etapie tak zostanie poprowadzony właśnie serial e, Fear the Walking Dead, czyli spin-off e, z głównego serialu, ale biorąc pod uwagę miejsce akcji e, Fear the Walking Dead, no to, to raczej chyba nie jest możliwe. W upadku gubernatora Bonansinga stara się nam przedstawić maksymalnie pozytywny wizerunek niektórych mieszkańców Woodbury. I stara się tak bardzo, że w pewnym momencie przesadza, ale po kolei. To są ogólnie dobrzy ludzie. Ludzie, którzy ratują rannych w wypadku, ludzie, którzy wynoszą zwłoki męża rannej bohaterki na jej prośbę, by zorganizować mu chrześcijański pogrzeb, który mu obiecała. Żyją normalnie, kochają się, są kreowani na całkowite przeciwieństwo gubernatora, gubernatora i jego przydupasów. Ale co z tego, skoro my z grubsza wiemy, jak to się dla nich skończy? Jak to się skończy dla nich i dla reszty miasteczka? Przy poprzednim tomie ja mówiłem, że kompletnie nie obchodziły mnie losy tych nowych bohaterów. I teraz mamy już drugą książkę z tymi postaciami i sytuacja tak naprawdę jakoś drastycznie się nie zmieniła. Czytałem to... Czekając, aż się skończy. No i okej, okay, no, to może nas ostatecznie doprowadzić do tego, że część osób z Woodbury wcale nie zginie gdzieś tam. Część osób z Woodbury pójdzie swoją drogą i ja mam nadzieję, że to tak będzie i że te książki odłączą się od tego, co, co znamy i zaczną iść swoją drogą, tworząc nową, własną historię, bo to będzie na pewno ciekawsze niż książkowa adaptacja komiksu, ale póki co po prostu to czytałem. Bez żadnych większych emocji, nie kibicując w zasadzie nikomu, większość wydarzeń znając i czekając, aż wreszcie się skończą. Zresztą wątek tych głównych, pozytywnych bohaterów okazuje się być szybko największą katastrofą tego tomu okazuje się, że nawet jak gdzieś tam błyska i iskierka nadziei, że jedną czy drugą postać mogę polubić bardziej, to autor najpierw rozpisuje tę historię na takiej samej zasadzie, jak wydarzenia, o których wspomniałem, a potem idzie jeszcze o krok dalej. No. Ogólnie mamy tutaj równoległy wątek Lili i Justina i, i ich rozwijającej się miłości. Zaczyna się to od tego, że dość szybko oni uprawiają ze sobą seks. On jej mówi, że nie ma prezerwatywy, ona mu mówi, że ma to w dupie. Potem mu mówi po wszystkim, że musi dać jej czas, bo ona nie wie, czego od niego chce. On jej przynosi kwiaty i prezenty. Ona gorączkowo sprawdza kalendarz, który hobbystycznie i amatorsko prowadzi. Potem wybiera się na szaleńczą wyprawę poza mury miasta do apteki. Tam walczy z zombiakami, przewraca się na, jak to zostało ujęte, ostatnie opakowanie tego, po co przyszła. Ale napisane jest to jak jakaś cholerna tajemnica. Ani razu nie pada słowo czy nawet myśl o ciąży czy teście ciążowym. Potem ona szuka tego swojego przyjaciela po całym Woodbury i nadal jest trzymane na wielki finał. A finał to jest po prostu tak absurdalny, że ciężko w jakikolwiek sposób kibicować tak głupim bohaterom. No. Ona mu zaczyna robić wyrzuty nagle, jak go znajduje, żeby sobie nie myślał, że jego czyny nie wiążą się z konsekwencjami. Wyzywa go, jakby nie wiadomo co uczynił, a kilkadziesiąt stron wcześniej sama powiedziała, że ma w dupie prezerwatywę, po czym kazała mu się położyć i nic nie robić. I że to ona się tym wszystkim zajmie. Ale to akurat jeszcze tam standardowe zachowanie no w życiu też w takich sytuacjach nie wszyscy zachowują się logicznie. Chociaż mówienie o konsekwencjach w świecie po apokalipsie zombie, po, o konsekwencjach jednej przygody, bo to nie jest jakiś związek na chwilę obecną, no to jest dość zabawne. Ona natomiast pyta go wtedy, jakie on ma plany na przyszłość. No i w tym momencie już wkraczamy naprawdę na, na nowe pola absurdu. Co chce robić ze swoim życiem? Czy chce gdzieś pracować? Eee, chłopak, podobnie jak czytelnica, no, nie łapie o co chodzi. Zaczyna tam bąkać, że skończył studia. Tak go pyta, jaką skończył uczelnię. Czy to prawdziwa uczelnia, czy jakaś internetowa, na której można sobie kupić dyplom przez internet itd. itd. W końcu dochodzimy do tego, że chłopak skończył jakąś lepszą uczelnię adwokacką. I wtedy główna bohaterka rzuca w niego testem ciążowym. Chociaż nie, rzuca w niego płaskim przedmiotem z małym okienkiem, bo to nadal jest tajemnica wielka, nie? <śmiech> przy którym widnieją dwa oznaczenia. Uwaga, uwaga, fanfary. Ciąża i brak ciąży. I widzimy na nim dwie linie. I w tym momencie następuje koniec rozdziału i koniec całej Części pierwszej, pierwszego tomu. Wielki cliffhanger, a całość oczywiście rozpisana na odpowiednią ilość yy, i na odpowiednią ilość akapitów. I ja wam streściłem ten temat. Tam jest dramaturgia po prostu trzymana, jakby nie wiadomo, co zostawiono na finał. Zresztą dalej wcale nie jest lepiej, no. W drugiej części ten wątek, a jest to w zasadzie równoległy wątek, równoważny do, do tego, co znamy z komiksów, robi się już w ogóle katastrofalne. No, kochankowie robią sobie piknik, yy, który ma ich oczyścić i rozpocząć nową drogę. On przynosi je tam drugi kot, sok winogronowy, mówi, że o, jak dobrze, że nie przyniosłem wina, bo skoro jesteś w ciąży, to musisz pić sok, o, ona tam się droczach, ach, przestań, przestań, dobijasz mnie nad opiekuńczością, hi, hi, hi, no poważnie, te, te dialogi są po prostu katastrofalne i zaczynają wznosić to za minione lata i... I, i palić różne rzeczy z przeszłości. On wznosi pierwszy toast za koniec z zielskiem, po czym wrzuca do ogniska e, woreczek z marihuaną i bledkami. No kuźwa, no po prostu, co się dzieje, ludzie? No, ci bohaterowie żyją w świecie, gdzie, gdzie wszystko jest walutą, w świecie, gdzie trzeba walczyć o życie. No Zielsko, czy inne używki, to tam pewnie są warte majątek, a ten z, Zdobywa się na gest, bo czas porzucić stare życie i zacząć nowy, przykładny żywot ojca. Siedzą i palą wszystkie pamiątki z przeszłości. No, po rodzinie, po zmarłych palą zdjęcia, yy, różne przedmioty, płaczą przy tym, bo to są bardzo ważne dla nich pamiątki. No o co kurde chodzi? No. <grych> Że ja wiem, jaki był zamysł tej sceny. Yy. Ci bohaterowie przechodzą taką chwilę oczyszczenia. Zapominajmy o przeszłości, chcą rozpocząć nową wspólną przyszłość we dwójkę a następnie we trójkę. Ciągle powtarzają, jak to dobrze, że mieszkają w tym miejscu i gubernator się nimi zaopiekuje. To pewnie, yy, pewnie okaże się zupełnie inaczej w następnym tomie, no zobaczymy. Ale myślę, że te zamierzenia, takie piękne sceny z dwojgiem kochanków na polanie, które są przeplatane ze scenami niewyobrażalnych tortur, to ma najprawdopodobniej wywołać u czytelnika takie skrajne emocje i potęgować doznania z lektury, ale to za cholerę tak nie działa. No przynajmniej na mnie to tak nie działało niestety, a jak na kogoś podziałało, to, to fajnie, to zazdroszczę. Oczywiście są też elementy ciekawe. Gdy Bonansinga nie sili się na konstruowanie zagadek, a skupia się na prostej, dynamicznej akcji, to czyta się dobrze. Nawet jeśli opisuje wydarzenia, które znamy z kart komiksów, to nadal czyta się dobrze. Niestety takich stan jest tutaj cholernie mało. Przed nagraniem przesłuchałem sobie swoją recenzję drugiego tomu, i jako plus podawałem tam dość mocną brutalność książki. No w trzecim tomie, kurczę, no, powiedziałbym, że jest ona marginalna, ale to w sumie nie do końca prawda. No. W trzecim tomie krew, flaki, wiecie, zombie zabijający ludzi, ludzi zabijający zombie, to jest marginalne, tego prawie nie ma. Ale mamy, tak naprawdę mamy ekstremalną brutalność. To mamy wątek torturowanej i gwałconej bohaterki. Mamy cały finał, to jest w ogóle nowy poziom brutalności. I to robi wrażenie nawet, gdy zna się już tę historię, bo to jest mega brutalne. Kiedy przyjaciele odnajdują Miszon w celi, to jest naprawdę mocne. Wtedy mamy też do czynienia z roztrakami Martineza, który przeniknął do grupy Rika i to też jest ciekawie opisane. Pamiętajmy, że kom w komiksach ta postać przez pewien czas była dość niejednoznaczna. Czytelnik nie wiedział, czy on faktycznie dołączył do grupy Rika czy jest y, człowiekiem wysłanym tam przez gubernatora. Tutaj to wiemy, no, bo wiedziemy, wiedzieliśmy już to z komiksów na szczęście. Tutaj nie silili się na powtórzenie tej zagadki. My wiemy, że on został wysłany tam przez y, gubernatora, ale y, czytamy o jego różnych rozterkach, a, a przecież z książki wiemy, że to nie jest zły człowiek. Znamy go lepiej, nie tylko jako zbira gubernatora, jako mieszkańca Woodbury, który z jednej strony wykonuje po prostu polecenia szefa, a z drugiej robił masę dobrych rzeczy i żył jak normalny człowiek. No. Postać samego gubernatora jest opisana fajnie. My tak naprawdę no, postać Blake'a śledzimy już od trzech tomów. Widzieliśmy przemianę, którą on przechodził i teraz mamy przed sobą już naprawdę kawał skurczybyka. I okej, okay, no, w pierwszej połowie książki on... Nie ma, ma niewiele tak naprawdę do zaoferowania, a jego wątek ogranicza się do relacji z córką zombie i do zbierania głów oraz do wielkiej rozkminy mieszkańców miasteczka i do wielkiej tajemnicy związanej ze znikającymi głowami trupów. Dopiero w drugiej połowie widzimy furię gubernatora. I to jest opisane dobrze. Do tego jest kilka smaczków, jak choćby gubernator próbujący jedzenia córki. Nie wiem, na ile to ma ręce i nogi w tym uniwersum, ale The Walking Dead w zasadzie nigdy nie przywiązywało aż takiej wagi do takich szczegółów, jak, jak sposób zarażania się. Wiecie, bohaterowie smarowali się nieraz krwią po całym ciele, gdy walczą z zombiakami, to ta krew w zasadzie wpada im wszędzie, gdy nie wiem... Yy... Daryl w serialu wyciąga strzałę setnego zombiaka, a potem gdzieś tam zostanie nią raniony, to tak naprawdę nie zaraża się. No, to nie było aż tak szczegółowe, nigdy. Więc y, pewnie można przełknąć tę próbę zjedzenia ludzkiego ciała, szczególnie, że jest to ciekawe innym takim ciekawym elementem jest kiedy ta długa rozmowa o dziecku, tych bohaterów, którzy urządzili sobie piknik, schodzi na chwilę na opowieść o kobiecie z miesiączką zjedzoną przez zombie. I choć sama ta dygresja to, to, to naprawdę nie wiem, ja tam nie widzę ciągu przyczynowo-skutkowego, dlaczego z tego tematu przeszliśmy na, na ten drugi. Ona ma niewiele sensu w kontekście całej dyskusji. No to jest to taka ciekawa cegiełka budująca cały ten świat. Dowiadujemy się, że kobiety podczas miesiączki Książki muszą nasączać pod paski octem, bo inaczej zostaną zwietrzone przez hordę zombiaków. <laughs> no i wreszcie cały finał no, scena tortur. Trochę chyba przez serial zapomniałem, e, nie pamiętałem skali tego wszystkiego. I nie pamiętałem, czy w komiksie była też tak długa sekwencja. Potem spojrzałem sobie w, w odpowiednią część komiksu i, i była taka. To, to również wyglądało e, ekstremalnie brutalnie. No ale czytając książkę i nie pamiętając tego i czytając dość długie opisy, dość długie obrazowe opisy tych wszystkich zabiegów, e, pomimo tego, że z grubsza wiedziałem coś, napamiętałem krok po kroku w, w jaki sposób będzie to przebiegać, no to robiło to wszystko bardzo dobre wrażenie. I tak jak przez całą książkę idziemy małymi kroczkami i wiemy, dokąd zmierzamy i jest to średnio ciekawe, tak jak już dochodzimy do jednego z takich ważniejszych punktów kulminacyjnych, to, to to robi się naprawdę dobre. Podsumowując, ja wiem, że to się może wielu osobom podobać. Ja wam zaserwowałem tutaj dość negatywną recenzję, no bo sam tak odebrałem tę książkę, ale wiem, że znajdzie ona swoich fanów i, i ja w zasadzie rozumiem ich i wiem, dlaczego to się może spodobać. No, na początku wspomniałem o Gwiezdnych Wojnach, a w przypadku Gwiezdnych Wojen ja zwykle lubię takie projekty, kiedy jedna historia wychodzi na kilku nośnikach i każdy przedstawia ją z trochę innej perspektywy, że każdy z nich jest jakimś tam jednym elementem tej układanki. One powtarzają bardzo dużo, przedstawiają nam tę samą historię, niby cały czas wiemy do czego to wszystko zmierza, ale mamy dodatkowe elementy plus inną perspektywę i ja to zawsze bardzo lubiłem, No, ale w przypadku The Walking Dead y mnie to po prostu kompletnie nie rusza. <laughs> ale jeśli ktoś jest hardcore'owym fanem tej serii, to pewnie znajdzie tutaj więcej frajdy i więcej ciekawostek niż ja odnalazłem. Osobiście uważam, że to nie jest jednak dobra droga na książkowy cykl Żywe Trupy. Niech ten książkowy cykl sobie zahacza o komiksy, niech on się z nimi gdzieś tam przecina, ale niech nie zamienia się w ich adaptację. Piąty i szósty ton komiksów, w którym przedstawione są te wydarzenia, ja czytałem pewnie z pięć lat temu. I przed lekturą książki ja się zastanawiałem, czy nie odświeżyć sobie tych wydarzeń, bo spodziewałem się wielu odwołań do komiksów, którego w końcu no, pamiętałem umiarkowanie dobrze, a przynajmniej tak mi się zdawało. Nie odświeżyłem sobie ich przed lekturą i bardzo dobrze, że sobie nie odświeżyłem, bo wtedy mógłbym już nie wysiedzieć przy książce. Jeśli spojrzymy na całą serię, no to pierwszy tom podobał mi się właśnie dlatego, że pokazywał coś nowego. Pokazywał genezę komiksowego bohatera, którego na kartach komiksów czytelnik poznaje niemal na skończonym etapie jego rozwoju. I niby w... znaliśmy finał tej historii, wiedzieliśmy do czego ostatecznie to będzie dążyć, ale cały pierwszy tom był autonomiczną, ciekawą opowieścią, w której zwroty akcji bez względu na to, czy ktoś kupował je, czy nie, no to były faktycznie zaskakujące. Drugi tom niby wprowadzał nam sporo nowych postaci, ale wydarzenia już niebezpiecznie zbliżały się do tego, co znamy z komiksów, a o trzecim tomie no to powiedziałem już wystarczająco dużo. Niestety dla mnie ta seria to jest trochę równia pochyła. I tak jak pierwszym tomem jarałem się naprawdę mocno, Drugi przeczytałem bez większych emocji, ale jednak miałem nadal ochotę na poznawanie tego dalej. Tak trzecim, na trzecim tomie już się dość mocno wynudziłem. Chociaż audiobook trwał tylko 8,5 godziny i ja tak naprawdę przesłuchałem go niemal na jednym posiedzeniu. No ale przesłuchałem go na jednym posiedzeniu właśnie dlatego, że czekałem na koniec tej książki i słuchałem go, by wreszcie odhaczyć już tę książkę, i to nie jest tak, że ja skreślam tę serię. Bo ja mimo wszystko mam spore nadzieje po, na poprawę jakości w piątym tomie. W piątym tomie pod tytułem Zejście, inaugurującym nowy cykl. Jednak żeby do niego dojść, to muszę zaliczyć najpierw drugą część upadku gubernatora. A zważywszy, że ten nie wyszedł już w wersji audio, to może mi się to znacznie wydłużyć. I najchętniej ja bym przeskoczył od razu do piątego tomu. Inna sprawa, że ten drugi tom może faktycznie pokazać trochę nowych wątków, bo w komiksach Gubernator znika ze sceny po konfrontacji z Michonne i dopiero po, po dłuższym czasie wyskakuje nagle podczas finalnego natarcia na więzienie. Drugi tom książki powinien pokazać nam przygotowania do tej całej bitwy i może, ale tylko może, będzie to nieco ciekawiej zrobione. Tym razem ja nie zarzekam się, że sięgnę po tę książkę od razu, że sięgnę po tę książkę teraz, bo, bo znów nabrałem ochoty na ten cykl. Nie, no nie, niestety. Ja, ja nie zniechęciłem się do tego cyklu, ale też w żaden sposób nie nabrałem większej ochoty na niego. A jeśli nie przeczytam tego teraz, wiecie, z rozpędu, to znów może się to przeciągnąć na lata. Tak czy inaczej, choć swoim omówieniem chyba nie zachęciłem jakoś szczególnie do zakupu tej książki, ja cały czas mam nadzieję, że ta seria będzie się sprzedawać, a wydawca z niej po prostu nie zrezygnuje. Ostatni piąty tom wyszedł niemal rok temu, co budzi pewne obawy o przyszłość całego cyklu, no ale mam nadzieję, że on będzie jeszcze dalej wydawany. Chociaż tak jak powiedziałem, z książki na książkę jestem nim coraz bardziej znudzony i coraz bardziej zawiedziony. Ja na dzisiaj kończę. Kiedyś na bank powrócę tutaj z omówieniem kolejnych tomów, ale nie mam pojęcia kiedy. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia. Cześć!